W tej droga dobrze znalazł ja ja się ja Pijamy ciężko, z tego cień ma jak piękność to ślucham To tomów droga, to przeszucie droga Idę po niej, niej twardo zna, na nogach duże baliery Niech Droga niezpolityczna gościa Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dlaczego? nie, nie, nie, Ja niby na dwie. O piękna Kolorowy Fajnie. Podasz mi bo kolorów, Zdrowie. Dzień dobry Pozdrawiam całe PUP.